Koniec książki Ksawerego Pruszyńskiego w Czerwonej Hiszpanii. Czytał Mirosław Utta. Nagrano w zakładzie nagrań wydawnictw w Związku Niewidomych w Warszawie. Realizacja akustyczna Romana Powały.